Rozdział ósmy. Chrzczenie małych dzieci jest wielką zniewagą wobec Boga. Małe dzieci mają życie w Chrystusie dzięki Jego zadośćuczynieniu. Nawrócenie prowadzi do chrztu przynoszącego odpuszczenie grzechów, co z kolei sprowadza łagodność i pokorę serca, dzięki którym następuje nawiedzenie przez Ducha Świętego, napełniającego serce nadzieją i doskonałą miłością. List, który mój ojciec Mormon napisał do mnie, Moroniego, wkrótce po moim powołaniu do służby kapłańskiej. I tak do mnie napisał. Mój umiłowany synu, Moroni, raduje się ogromnie, że Twój Pan Jezus Chrystus pamiętał o Tobie i powołał Cię do swej służby, do wykonywania świętej pracy. Zawsze pamiętam o Tobie w swoich modlitwach i nie ustaję modląc się do Boga Ojca w imię Jego Świętego Syna Jezusa, aby przez Swą nieskończoną dobroć i łaskę zachował Cię dzięki Twojej wytrwałości w wierze w Jego imię do końca. A teraz powiem Ci, mój Synu, co mnie dręczy, bowiem martwi mnie, że toczycie spory między sobą, a jeśli jest to prawdą, spieracie się o chrzczenie swoich małych dzieci». Mój Synu, pragnę, abyś zadbał o sprostowanie tego wielkiego błędu i w tym celu piszę do Ciebie list. Albowiem, gdy tylko dowiedziałem się o tym od Ciebie, zaraz zapytałem Pana i mocą Ducha Świętego otrzymałem Jego Słowo. Słuchajcie słów Chrystusa, Waszego Odkupiciela, Waszego Pana i Waszego Boga. Oto przyszedłem na świat, aby wzywać do nawrócenia grzeszników, a niesprawiedliwych. Zdrowi nie potrzebują lekarza, lecz tylko ci, którzy są chorzy i małe dzieci są zdrowe, gdyż nie są zdolne do popełnienia grzechu, a co do przekleństwa Adama, to zdjąłem je z nich, że nie ma nad nimi władzy i prawo obrzezania zostało we mnie wypełnione. Tak Duch Święty objawił mi Słowo Boże i dlatego wiem, mój umiłowany Synu, że chrzczenie małych dzieci jest wielką zniewagą wobec Boga. Mówię Ci, że macie nauczać o nawróceniu i o chrzcie tych, którzy są odpowiedzialni za swoje czyny i zdolni do popełniania grzechu. Nauczajcie rodziców, że potrzebują się nawrócić, zostać ochrzczeni i być pokorni jakich małe dzieci – a wtedy wszyscy oni zostaną zbawieni razem ze swoimi małymi dziećmi. A małe dzieci nie potrzebują nawrócenia ani chrztu. Chrzest jest dla nawrócenia, jako wypełnienie przykazań w celu odpuszczenia grzechów. Ale małe dzieci mają życie w Chrystusie od założenia świata. Gdyby tak nie było, Bóg byłby stronniczym, zmiennym i kierującym się względami Bogiem, albowiem jak wiele małych dzieci umarło bez chrztu. Jeśli więc małe dzieci nie mogłyby być zbawione bez chrztu, musiałoby cierpieć w piekle bez końca. Mówię Ci, ten, kto uważa, że małe dzieci potrzebują chrztu, jest pełen goryczy i uwikłany w nieprawości, bo nie ma ani wiary, ani nadziei, ani miłości. Jeśli by więc umarł, gdy tak uważa, musiałby pójść do piekła. Albowiem straszliwą niegodziwością jest przypuszczenie, że Bóg zbawi jedno dziecko przez Jego chrzest, podczas gdy drugie musi zginąć, bo nie zostało ochrzczone. Biada tym, którzy wykrzywiają w ten sposób drogi Pana, albowiem zginą, jeśli się nie nawrócą. I mówię śmiało, będąc do tego upoważniony przez Boga. I nie boję się tego, co człowiek może mi zrobić, gdyż doskonała miłość wypiera wszelki lęk. Moje serce przepełnia miłość, będąca wieczną miłością. Dlatego wszystkie małe dzieci są mi jednakowo drogie i kocham je doskonałą miłością. I wszystkie małe dzieci są jednakowo drogie i mają udział w zbawieniu. Albowiem wiem, że Bóg nie jest stronniczy, ani też się nie zmienia, ale pozostaje ten sam od wieków i na wieki. Małe dzieci nie są zdolne do nawrócenia się, jest więc straszliwą niegodziwością odmówienie im pełni łask Bożych, gdyż wszystkie one mają życie w Chrystusie dzięki Jego miłosierdziu. I ten, kto mówi, że małe dzieci potrzebują chrztu, zaprzecza miłosierdziu Chrystusa i ma za nic Jego zadośćuczynienie i moc Jego odkupienia. Biada takim, gdyż grozi im śmierć, piekło i męka bez końca i mówię to śmiało, jak mi Bóg nakazał. Posłuchaj tego, co mówię i uważaj, aby nie stało się to oskarżeniem przeciwko Tobie przed sędziowskim tronem Chrystusa. Oto wszystkie małe dzieci mają życie w Chrystusie, a także wszyscy, którym nie dano prawa, albowiem moc odkupienia jest dla wszystkich, którzy nie mają prawa, a więc ten, kto nie jest potępiony ani nie podlega potępieniu, nie może się nawrócić i dla takich chrzest nie ma żadnego znaczenia. I jest niewagą wobec Boga, zaprzeczeniem miłosierdzia Chrystusa i mocy Jego Świętego Ducha, a pokładaniem zaufania w bezowocne dzieła. Mój Synu, tak nie powinno być. Nawrócenie jest dla tych, którzy są potępieni i nad którymi ciąży przekleństwo za przekroczenie prawa. I pierwszym owocem nawrócenia jest chrzest, który następuje przez wiarę dla wypełnienia przykazań I wypełnienie przykazań sprowadza odpuszczenie grzechów I odpuszczenie grzechów sprowadza łagodność i pokorę serca A dzięki tej łagodności i pokorze serca następuje nawiedzenie przez Ducha Świętego, który jest pocieszycielem i napełnia serce nadzieją i doskonałą miłością Miłość ta przez pilność w modlitwie przetrwa, aż nastąpi koniec i wszyscy święci będą żyli z Bogiem. Mój synu, napiszę do Ciebie znowu, jeśli nie pójdę wkrótce walczyć z lamanitami. Duma tego narodu, to jest nefitów, przesądziła o ich zagładzie, jeśli się nie nawrócą. się za nich, mój synu, aby się nawrócili, ale obawiam się, że duch już więcej z nimi nie pozostaje. W tej części kraju starają się oni także zniszczyć wszelką władzę i moc pochodzącą od Boga i działają przeciw Duchowi Świętemu. I wyparłszy się tak wielkiej wiedzy, którą mieli mój Synu, muszą wkrótce zginąć, wypełniając przepowiedzi proroków i słowa naszego Zbawiciela. Żegnaj mój Synu, aż znowu do Ciebie napiszę lub się spotkamy. Amen.